Ewangelia Marka, rozdział szesnasty. A gdy minął sabat Maria Magdalena i Maria Matka Jakubowa i Salome nakupiły wolnych rzeczy, aby przyszedłszy namazały go. A bardzo rano pierwszego dnia po sabacie przyszły do grobu, gdy weszło słońce i mówili do siebie Któż nam odwali kamień ode drzwi grobowych? A spojrzawszy ujrzały, iż był kamień odwalony, bo był bardzo wielki. A wszedłszy w grób, ujrzały młodzieńca, siedzącego na prawicy, odzianego szatą białą i ulękły się. Ale im on rzekł, nie lękajcie się, Jezusa szukacie onego Nazareńskiego, który był ukrzyżowany, wstał z martwych, nie masz go tu. Oto miejsce, gdzie go było położono, ale idźcie, a powiedzcie uczniom jego i Piotrowi, że was uprzedza do Galilei, tam go oglądacie, jako wam powiedział. A wyszedłszy prędko, uciekły od grobu, albowiem zdjęło je drżenie i zdumienie, a nikomu nic nie powiadały, bo się bały. Wiersze następne aż do końca rozdziału nie znajdują się w najstarszych manuskryptach.